Cześć, dzień dobry, witamy wszystkich w kolejnym odcinku Konglomeratu podcastowego, czyli w miejscu, gdzie możecie znaleźć wszystkie swoje ulubione podcasty. I dzisiaj witają się z Wami Sylwester Kozdroj z podcastu Retro Comics, zaś po drugiej stronie naszego wirtualnego stołu zasiada nie kto inny, tylko niezastąpiona Bogusia Szewczyk, jedna druga kobiet eksploatacji oraz rozmówione Dzień dobry Bogusiu. Dzień dobry. Co za zaskakujący zwrot akcji. Ed Brubaker w swoich komiksach też tutaj stosuje przeróżne zaskakujące twisty fabularne, więc my dzisiaj też przybywamy w takim zaskakującym zestawieniu. Miło was wszystkich słyszeć, miło słyszeć ciebie Sylwek. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry jeszcze raz. Moi drodzy, drodzy słuchacze nasi, może Wam się wydawać, że naszego studia zawitał sam właśnie pan John Landis, ponieważ jak słyszycie, w naszym komiksowym kąciku nastąpiła taka troszeczkę nieoczekiwana zmiana miejsc, bowiem dzisiaj to właśnie mi przypadła rola gospodarza podcastu, choć prawdę mówiąc Bogusiu, jak czasami słucham tych podcastów, które do tej pory nagraliśmy, to wydaje mi się, że jest to cały czas jakiś taki podział troszeczkę sztuczny, taki troszeczkę czysto techniczny, no bo powiem w ten sposób, im dalej zagłębiamy się często podczas naszych rozmów w las, im bardziej zaczynamy się wgryzać w ten cały temat, który, który, który aktualnie gdzieś podejmujemy, no to w pewnym momencie tak naprawdę mam wrażenie, że troszeczkę w chaos tutaj następuje w czasie naszych podcastów i tak naprawdę zaczynamy płynąć tak, z Jaki tematem. Chaos. bo jak. Żaden chaos, to jest po prostu równa, pełnoprawna dyskusja, chociaż w pierwszej części rozmowy o Friday to ja cię strasznie zagadałam, więc dzisiaj takie odwrócenie ról ma też i nieco inną tutaj rolę, bo no chciałabym, żebyś też coś więcej powiedział na temat komiksu niż, niż tylko moje tutaj przemyślenia i rozkminy. A mi się właśnie wydaje, że jakoś tak zawsze jest pół na pół, że ty myślisz, że próbujesz mnie zagadać czy zagadujesz, ale gdzieś to wszystko rozkłada się równomiernie. Chociaż tak jak mówię, zawsze te plany planami, a gdy temat się rozkręci, to właśnie te początkowe zamiary, aby ta rozmowa była jakaś taka bardziej schludna, czytelna no i oczywiście nie za długa. No cóż, po prostu jak to czasami bywa, że te plany po prostu rozpadają się właśnie, a jakiś komiksowy flow zaczyna troszeczkę właśnie żyć własnym życiem. Czy to dobre, czy złe dla podcastu? To myślę, że chyba każdy ze słuchaczy powinien sam odpowiedzieć sobie na to pytanie, ale właśnie, a skoro takiego, skoro mowa o takim flow i takim właśnie chaosie podcastowym, to mam do Ciebie krótkie pytanie. Pytanie niespodziankę. Mianowicie oh nie. Oh nie. powiedz mi proszę, jakie ty lubisz podcasty, czy właśnie lubisz taki podcastowy miszmasz, który jest właśnie takim chaosem, gdzie każdy każdemu stara się coś przerwać, wtrącić swoje trzy zdania, czy jednak wolisz taki uporządkowany podcast, gdzie rozmowa ma skonkretyzowany przebieg, gdzie mamy pytania, odpowiedzi, dzielenie się myślami po kolei. Jak to z tobą jest, jeżeli chodzi o nagrywanie podcastu? Aha. Wiem, do czego pijesz. <laughs> Właśnie, więc moją odpowiedź rozpocznę od tego, że zdradzimy trochę kuchni podcastowej, bo ja od momentu jak się tak na dobro już w Konglo rozbujaliśmy, rozkręciliśmy, to zupełnie porzuciłam rozpisywanie sobie niektórych kwestii tak punkt po punkcie, jakie rzeczy chciałabym w nagraniu poruszyć po kolei według no, takiego jakiegoś logicznego toku rozumowania. Natomiast zawsze jak zasiadam do podcastu z Sylwkiem, to jest tak, że mamy gotowe, rozpisane punkty, które wydaje mi się, że logicznie z siebie wychodzą i pewne fabularne rzeczy się w nich łączą. No ale jak uporządkowanie na papierze nie zawsze przenosi się oczywiście na to, w jaki sposób te, te rozmowy przebiegają. Ja chyba jednak dużo bardziej wolę takie żywe dyskusje. Oczywiście nie na takiej zasadzie, że jest pięcioro mhm. osób, które próbują siebie nawzajem zakrzyczeć, bo wtedy robi się to już coraz bardziej trudne dla odbiorcy i coraz mniej czytelne. Aczkolwiek bardzo lubię, jak się rozmówcy z sobą nie zgadzają, ale z drugiej strony lubię też, jak sobie dopowiadają. Mają podobne przemyślenia, ale zauważają niektóre rzeczy z zupełnie innych punktów. I to też jest zawsze dla mnie prawdziwa przyjemność słuchać, słuchać takich rozmów. Nie lubię natomiast takich podcastów, w których brakuje werwy, w których treści są przekazywane w taki sposób bardzo beznamiętny, suchy, taki sztuczny. zimny. Ja, sztuczny, tak? Doskonałe <laughs> słowo. właśnie, już, już płyniemy, <laughs> już sobie dopowiadamy, będziemy sobie wyrywać słowa oczywiście i myśli, jak to zawsze w, w, w takich mhm. nagraniach. Ja muszę, ja muszę czuć życie jednak. Ja też nie, nie lubię, jak słuchając podcastu w pewnym momencie łapi się na tym, że odcinek się skończył, bo zasnęłam. Taki był ciekawy. Wolę jednak jak pojawia się odrobina humoru, odrobina życia w tym wszystkim i jakichś takich na przykład osobistych też może elementów i coraz więcej szukam takich rzeczy w podcastach i zaczynam bardzo lubić i doceniać tę metę, która też zupełnie przypadkowo czasami rozmówcom wychodzi. Ja zanim włączyliśmy dyktafon, to powiedziałam Sylwkowi, że powinien przesłuchać naszą poprzednią rozmowę, którą nagrywaliśmy o Brubakerze. Rozmawialiśmy o trzecim tomie Reklesa, bo tam zupełnie przypadkowo odkrywaliśmy w dyskusji bardzo dużo jakichś takich zaskakujących dla nas nawzajem rzeczy. I to też jest akurat fajne, jak się dobiera dwóch rozmówców, którzy mają jakieś takie no, sympatyczne flow i ta rozmowa po prostu e, płynie, płynie. Nie wiem, czy odpowiedziałam na twoje pytanie, czy jesteś usatysfakcjonowany, czy nie. Bardzo. Bardzo. Ja czekam za każdym razem, moi drodzy, jak mam nagrywać z Bogusią, to czekam na te właśnie flow, która, która od niej głównie płynie tutaj, bo ona nakręca po prostu te nasze rozmowy i sprawa, że ja, osoba, która mega się stresuje nagrywaniem podcastów gdzieś tutaj, staram się być, staje się bardziej może naturalny i bardziej taki otwarty, więc z mojej strony dziękuję Bogusiu za, za takie właśnie wsparcie, jeżeli chodzi o o prowadzenie tutaj rozmów. Nie ma Także sprawy. drodzy słuchacze, jak widzicie, jak słyszycie, oboje jesteśmy za podcastami, które wnoszą przede wszystkim ciekawą dyskusję, tak, gdzie pojawiają się ciekawe treści, gdzie łapane jest właśnie te flow tak zaraz na początku i gdzie rozmowa po prostu płynie. Tak. Myślę, że to jest ze swojej strony, tak powiem, myślę, że to jest najważniejsze, aby podcast był po prostu ciekawy i aby nie zasypiał słuchać nad tym podcastem, kiedy są czasami podawane być może w niektórych podcastach takie suche tematy, czy też suche fakty, a, jest, a brakuje właśnie takiej werwy, takiego życia mhm. tak, wśród, wśród rozmówców. Wiesz, bo czasami, te, te jeszcze tylko jedno zdanie, o właśnie, <śmiech> to jeszcze jedno zdanie dopowiem. Ostatnio <śmiech> miałam przyjemność prowadzić warsztaty podcastowe dla młodzieży i jedno z takich punktów, które... Powiedziałam chyba dwukrotnie w ogóle, powtarzając się i za, mhm. za, za, zapętliłam się trochę w tych moich myślach, ale ja powiedziałam tam coś takiego, że podcasty dla niektórych osób są też jakimś takim substytutem rozmowy. Tak jakbyśmy faktycznie z ulubionym naszym podcasterem siedzieli w, w jednym miejscu, jakby to była osoba nam bliska, która opowiada nam ciekawe, ciekawe treści i która nas zna i my ją znamy, więc no, im, im więcej jakiejś takiej więzi i jakiejś takiej naturalności w tym całym podcastowaniu, tym myślę to doświadczenie osoby słuchającej jest ciekawsze, a to głównie o to nam chodzi, żeby to się słuchało dobrze Oczywiście. i żeby słuchacze wracali. Oczywiście, mój kolega jak usłyszał, że zaczynam nagrywać i zaczynam no, zachęcać ludzi, aby mnie słuchali, to przede wszystkim właśnie zwrócił mi na to uwagę. Słuchaj, to musi wyglądać tak, Jak jakbyś rozmowa. siedział w barze, gdybyś tak, pił tak. piwo i rozmawiał po prostu ze znajomymi na temat komiksu, na temat historii, którą ostatnio przeczytałeś, więc to musi przede wszystkim wyglądać naturalnie, y -hmm. musi czuć być no, musi być to autentyczne, jakby ze, ze Twojej strony, tak? Że nie może to być w jakikolwiek sposób sztuczne i nie masz się, że tak powiem, co bać, jeżeli coś tam nie wyjdzie, tak? To po prostu ma być rozmowa. No i przede wszystkim ma być to rozmowa ciekawa i właśnie naturalna. I taką mamy nadzieję dzisiaj Wam, drodzy słuchacze, zaprezentować, bowiem dzisiaj sięgamy po drugi tom serii Friday. I tutaj od razu na start i troszeczkę tak w formie krótkiego ostrzeżenia, jeżeli chodzi o ten tom, bowiem jesteście zapewnie, zapewne tutaj przyzwyczajeni do tego, że omawiamy tomy, w przypadku Reklesa chociażby, gdzie każda historia to jest oddzielny tom. Oczywiście pewne wspólne mianowniki się zdarzają, natomiast. Są to oddzielne historie, które można czytać też zupełnie oddzielnie, indywidualnie, skakać właściwie można po tych tomach, natomiast seria Friday jest zupełnie inną serią, gdyż jest to tom drugi, który bezpośrednio nawiązuje tak, do wcześniejszej części historii, więc Zalecamy tutaj przynajmniej, ja zalecam ze swojej strony, żeby te tomy czytać jeden po drugim. No i oczywiście zaleca się przesłuchanie naszego wcześniejszego podcastu tak? o Friday, gdzie właśnie rozbijamy ten pierwszy na czynniki pierwsze. No i tutaj też ostrzegam, że mogą w czasie naszej rozmowy pojawić się spoilery, więc jeżeli ktoś nie czytał jeszcze pierwszego tomu, no to powinien nadrobić ten tom, nadrobić tą lekturę, zanim zacznie nas słuchać. I dzisiejsza rozmowa też będzie pewnie krótsza, ponieważ odpadnie nam cały zarys historii tego projektu, odpadnie nam też rozprawienie się z, mhm. tym, z tymi korzeniami Friday, z jakiego gatunku w ogóle się ta opowieść wywodzi, więc no, wydaje nam się, że tutaj no, ta, przynajmniej tak mamy plan. Że fa fabularnie raczej się skupimy na niektórych tutaj rzeczach mających miejsce w tej Dokładnie. opowieści, a dzieje się dużo. Oj. Tak, ale zanim może do tej opowieści, to jeszcze krótkie pytanie do ciebie, bo pamiętam, że jak kończyliśmy ten tom pierwszy, to byłaś troszeczkę mocno zszokowana zakończeniem tego pierwszego tomu. Jak to tak możliwe, że Brubaker nagle niespodziewanie urwał tę historię i praktycznie pozostawił nas bez wyjaśnienia nie zaoferował nam jakiegoś zakończenia, które zadowoliłoby nas w pełni, przynajmniej ja tak się czułem, kończąc tom pierwszy. I tutaj mam takie właśnie pytanie, czy ta przerwa bo pomiędzy tomem pierwszym a tomem drugim to było 5 miesięcy przerwy, to tak... Czy ta przerwa nie spowodowała według Ciebie jakiegoś takiego um, troszeczkę spowolnienia akcji ze spadku zainteresowania ze strony czytelników? Bo tak no, wiele komiksów już przeczytaliśmy w życiu i każdy z nas ma jakieś swoje preferencje, więc... Wolisz tak naprawdę, jeżeli dostajemy jeden album właśnie z jedną historią, taką zamkniętą, jak na przykład w przypadku Reklesa, czy może jesteś właśnie z jakimiś takimi komiksowymi tasiemcami i tutaj od razu dodam, że pytanie nie dotyczy powiedzmy man, gdyż mangi żyją w ogóle własnym inaczej, tak, swoim tak. życiem, inaczej są rozpisywane. Ale właśnie, czy według ciebie Brubaker, dzieląc tą, tą historię tak i dzieląc ją tak bardzo powiedziałbym brutalnie i kończąc e, historię z pierwszego tomu, tak nagle i nieoczekiwanie, bez słowa wyjaśnienia, czy i następnie, tak, ten cały pięciomiesięczny przeskok, bo tyle czytelnicy musieli czekać na czwarty rozdział, czy to było coś z Twojego punktu widzenia właśnie dobrego, co zachęciło czytelników, czy być może jednak gdzieś spowolniło to zainteresowanie, spowodowało, że czytelnice troszeczkę, no, zainteresowanie czytelników osłabło, tak, którzy musieli czekać na ten tom właśnie kolejnych kilka miesięcy. Znaczy, ja, To wszystko zależy od tego, jakim jesteśmy czytelnikiem, nie? bo to wiadomo, że im dłuższe oczekiwanie, to można albo się zupełnie zniechęcić i pozapominać niektóre fabularne elementy z, z historii, albo może nam apetyt wzrosnąć i to wyczekiwanie może też potęgować jakąś taką no, ochotę, żeby te historie poznać i poznać Odświeżać sobie na przykład ten pierwszy tom, gdzieś tam pobudzając, pobudzając siebie i swoje poszukiwania przygód. Ja jestem akurat takim odbiorcą, który, tak jak wspominałam w, tym pierwszym nasz, w tej naszej pierwszej rozmowie o Friday, ja bardzo źle reaguję na cliffhangery. I szczególnie mhm. na takie cliffhangery, które wywracają o 360 stopni, praktycznie całe fabularne założenie świata. Jak mi się zmienia nagle totalnie status quo i to, co będzie się działo później. To ja nie lubię naprawdę takich zagrywek. Czy to czekanie było mm, takim, no, czy, czy, czy było to miłe doświadczenie, czy nie? Trudno mi się wypowiedzieć z tego względu, że ja akurat... Yy, Friday czytałam, kiedy były już dwa tomy na, na rynku, kiedy w, w, w, kupiłam tom pierwszy i kupiłam tom drugi jednocześnie, więc mhm. miałam o tyle właśnie tę e, sytuację ułatwioną, że już jakaś część składowa historii była, już dwa, dwa puzelki z całej tej opowieści mieliśmy. Natomiast ciężko jest mi się postawić naprawdę w pozycji takiego czytelnika, który e, obcował z tym komiksem w formie digitalowej, kiedy on się ukazał na, tym, na tej platformie panel, panel Syndicate, bo ja sobie też zdaję sprawę z tego, że żeby powstał dobry komiks i Brubaker i e, twórcy te, tej opowieści mówią o tym w różnych miejscach, że nie śpieszyli się, że nie było tutaj żadnych nacisków z niczyjej strony, że e, Marcos Martin miał też dużą dowolność pod kątem rysowania, że to wszystko mogło postępować w jego naturalnym właśnie tempie, po to, żeby dostać, żeby czytelnicy mogli otrzymać jak najbardziej jakościowy produkt. No ale wiadomo, że to też no nie można za długo czytelnika trzymać w niepewności, bo no de facto być może gdzieś to zainteresowanie też osłabnie. osłabnie na tyle, że się nie wróci po prostu do, do tej historii. Mhm. Aczkolwiek ja myśląc cały czas o tym pierwszym tomie, to mam takie dwa wspomnienia z tej mojej pierwszej lektury. Przede wszystkim to, że była to historia na tyle nieokreślona i na tyle pobudzająca, że jednak, nawet jeśli bym miała tę przerwę i musiała czekać na ten drugi tom, to jednak bym do niej wróciła. To, to z jednej strony. A z drugiej strony też wydaje mi się, że jednak... Jest tutaj dużo takich elementów i Brubaker świetnie też to ogrywa jakimiś przeskokami fabularnymi, takimi dużymi twistami, które już właściwie w pierwszym tomie mogliśmy yy, zaobserwować. No bo ten, to to, to, to, to, to, to finałowe spłętowanie, no to Zaskakujące w ogóle było i zazwyczaj się nie dostaje po prostu takiej bomby w, na tych ostatnich kadrach komiksu, a on jednak się odważył i idąc takim tokiem rozumowania i wiedząc jaki jest ten twórca, to też miałam takie zaufanie, że jeszcze w obrębie całej tej opowieści nie powiedział ostatniego słowa i najprawdopodobniej zaserwuje nam jeszcze nie jeden fabularny twist, który po prostu wywali nas z butów, do tego stopnia, że będziemy pragnęli no, już wiedzieć mm -hmm. po prostu wszy wszystko. Już będziemy chcieli dostać całą tę historię kompleksowo i w, w przypadku tego drugiego, tej drugiej odsłony Friday to y, niektóre rzeczy się udały, niektóre trochę mniej, ale to mm -hmm. myślę, że sobie tam zaraz, y, zaraz pogadaję a jeszcze w kontekście tego Cliffhangera z pierwszego tomu, bo ja też czekając na tę naszą rozmowę bardzo dużo o nim myślałam i też zastanawiałam się w takim kontekście na ile jest to oszukanie czytelnika, bo nie wiem czy też miałeś takie przemyślenia, że być może to wcale to, co zobaczyliśmy na tych ostatnich kadrach... Yy, że wcale tak nie tomu, będzie tomu, wyglądało wcale dalej. Wcale tak nie jest. Właśnie, mm -hmm. bo przecież w przypadku cliffhangerów czasami jest tak, że jest jakieś tam wielkie po prostu tutaj, yy, no, świat się wali po prostu. Wielka, potężna katastrofa, którą odkręcamy w trzy sekundy. Mm -hmm. Tak samo tutaj. Lens mógł przecież yy, być na przykład w szpitalu. Mogło się okazać, że no... Friday się przesiniło coś, nie? No a tutaj jednak... Ja bardzo powiem Ci, że jak ukazał się drugi tom i zacząłem, tak jak Ty wspomniałaś, ja sięgając, zanim sięgnąłem po drugi tom, ja przeczytałem ponownie pierwszy, tak, z racji tego, że nie miałem jakby jednego po drugim, tak, tylko czekałem cztery chyba miesiące, zanim nagle komiks, polski wydawca tej serii, pozwolił nam zapoznać się z drugim tomem, więc też przeskok w czasie spowodował, że musiałem wrócić do tego pierwszego tomu i ponownie, tak, czytając te zakończenie, no troszeczkę ja byłem ponownie tak? tym, że w jakiś mhm. sposób do, doszło do tego zakończenia, jaki był finał. No i prawdę powiedziawszy, troszeczkę początek kolejnego tomu spowodował, że poczułem się jednak oszukany jako czytelnik, bo spodziewałem się, może, może inaczej, nie spodziewałem się, że to będzie coś takiego e, wow, znaczy nie, nie żyłem tym zakończeniem pierwszego tomu, to nie był e, finał jednego sezonu sezonów Sherlocka, tak? kiedy on spada z tego, mhm. z tego budynku i wszyscy zastanawiają się, co, coś, jest. co się właściwie stało. Tutaj żadne jakieś teorie spiskowe w mojej głowie po prostu nie, nie tworzyły się. tak Nie rozbijałem tej sceny, tego zakończenia na jakieś mhm. atomy. No Ale mimo wszystko myślałem, że jako e, powiedzmy dalsza część tej samej historii to Brubaker ruszy od razu z kopyta, mówiąc tak kolokwialnie, zacznie nam wyjaśniać, co się właściwie stało i będzie aha, aha, pędził aha. z tą akcją po prostu jak w jakimś bondowskim filmie, więc Troszeczkę poczułem się oszukany, kiedy otworzyłem czwarty rozdział, tak, zobaczyłem Friday. Mm -hmm. W smutku pogrążoną i takie maksymalne stonowanie tempa akcji, spowolnienie mhm. na rzecz, no właśnie, z jednej strony troszeczkę takiego przypomnienia tak wydarzeń, które miały miejsce wcześniej. Dostajemy oczywiście to w wielkim, wielkim skrócie, ale to też jest taki zabieg, który chyba był jak najbardziej świadomy ze strony Brubakera, no ponieważ on, wydaje mi się, że właśnie ten przeskok 4-5 miesięcy wymagał takiego krótkiego podsumowania tego, chociażby jak wyglądały relacje tak, pomiędzy Friday a Lancelotem. Oczywiście nie, nie wraca on do tego samego. tak Ponownie nie tłumaczy on, nie rozbija tego wszystkiego na atomy pierwsze, no ale mimo wszystko gdzieś, gdzieś pojawiają się pewne takie delikatne retrospekcje. Tak, do, mówi, tłumaczy nam autor, jak wyglądały właśnie te, ten związek pomiędzy między Friday a i to jest akurat fajne, to, coś, to jest to, co mi się podobało, bo z jednej strony, tak jak mówię, no, nastąpiło to spowolnienie akcji, natomiast było to tak naturalnie zrobione ze strony Brubakera, że właściwie to, to był tylko pierwszy taki szok. Natomiast później już stopniowo jakby coraz bardziej odnajdywałem mm -hmm. się w tej, w tej historii. No i przede wszystkim wypadała ona bardzo naturalnie. Tak? To nie jest tak, że... Wydawało mi się, że... Może inaczej. Wydawało mi się, że normalną reakcją zwykłego człowieka właśnie na wydarzenia tak bardzo traumatyczne, które odciskają swoje piętno w związku właśnie ze śmiercią chociażby Lansa, mówię tutaj o tym piętnie, które, które odcisnęło się na, na Friday, no to zachowanie Friday też wydawało mi się jak najbardziej naturalne, więc to też, mhm. to też na plus, jeżeli chodzi o autora. A jak ty miałaś właśnie z tym początkiem, tak? Czy, czy takie spowolnienie tempa akcji to było dla ciebie coś e, fajnego, czy, czy raczej tutaj no, czułaś się lekko zawiedziona? Znaczy odniosę się do dwóch, że, do dwóch rzeczy, bo myślę, że warto byłoby faktycznie y, zacząć. Ha, ty przywołałeś tam przed chwilą Sherlocka Holmesa i sta, y, historię, którą dostaliśmy na kartach ostatniej zagadki, czyli ten moment, kiedy Holmes razem z profesorem Moriartym y, umierają w trakcie mhm. upadku z wodospadu mhm. Reichenbacha. Ja od samego początku, jak tylko zaczęliśmy recenzować tę serię, to bardzo często powołuję się na powiązania pomiędzy Friday a Holmesem, więc idąc tym tokiem myślenia odpowiem na twoje pytanie, że ja byłam przekonana, że teraz właśnie dostaniemy takie uspokojenie. Kolejny, ten czwarty rozdział, który się pojawi, to będzie właśnie takie wyciszenie, skupienie się na emocjach bohatera, po to, żeby uderzyć nam z grubej rury takim twistem, że o, lens żyje jednak, bo ja w przeciwieństwie do ciebie, tę finałową scenę t, bardzo mocno rozbierałam na czynniki pierwsze, tę finałową scenę z tego pierwszego tomu, bo ja tak myślałam sobie, no dobra, ona tam się pojawiła, widzimy ten mhm. pożar, widzimy, że lens jest w środku, ale potem po jakimś czasie Friday zauważa kogoś za oknem, Przemykającego, goni tę osobę i obrywa gałęzią w głowę. I tak sobie, wiesz, rozkminiałam na zasadzie, a jeśli to był Lens, który no, bił się z kimś w tej ich bazie i, i nie chciał, żeby Friday go zobaczyła, bo na przykład już rozwiązał tę zagadkę i dla niego wygodnym było pozostanie martwym. Więc tak, tak sobie jakoś próbowałam te różne klocuszki w głowie poukładać, właśnie idąc takim tokiem historii typu typowo detektywistycznej, a to jest cały czas właśnie taka opowieść detektywistyczna, z tym, że Brubaker nadal i w tym czwartym rozdziale bardzo wyraźnie to widać, dokonuje tej dekonstrukcji gatunku, bo tutaj kolejny kamyczek, który Brubaker wrzuca do tego naszego pojmowania historii młodzieżowych i historii detektywistycznych, to jest to, że tym bohaterom, nic nie grozi. Oni są y, przedstawiani bardzo często w takiej bańce ochronnej, która sprawia, że bez względu na to, jakie są przerażające, y, jakie przerażające wydarzenia są ich udziałem, to im się nic nie stanie. Zawsze przyjdzie ten happy end, zagadka zostanie rozwiązana, idziemy naprzód. Natomiast tu Brubaker nagle. Y, pokazał czytelnikom to, że to nie jest taka historia, że tutaj bohaterowie nie są nieśmiertelni, że tu są w zagrożeniu, że być może mają do czynienia z jakąś siłą, która wymyka się ich pojmowaniu, że ta krzywda fizyczna może się pojawić i że to dorastanie właśnie zaczyna się w momencie kiedy nabywamy świadomości śmierci i przemijania, tak jak dzieje się to w przypadku Friday. No i to, że dostajemy ją taką odrętwiałą w no, takiej głębokiej no, depresji praktycznie. Nie? Bo to, te, te sceny y, z początku komiksu, kiedy ona no, nie jest w stanie zjeść zupy nawet. podnieść się z łóżka. Tak, z nikim nie chce rozmawiać. Cały czas y, gdzieś tam y, w jej umyśle Przewijają się te obrazy spalonego przyjaciela i jakieś takie, no właśnie, odrętwienie, poczucie mm -hmm, winy, mm -hmm. jakieś tak, jakaś taka świadomość tego, że być może nie zrobiła wszystkiego, że mogła zrobić więcej. To jest coś naprawdę, naprawdę wspaniałego, co Sprawia, że tu już wchodzimy na zupełnie inny rodzaj opowiadania historii. To już nie jest taka, właśnie lekka, sympatyczna przygodóweczka z zagadką, tylko coś bardziej prawdziwego. Będą tutaj już faktycznie tak, bardziej bardziej naturalne i bardziej autentyczne mhm. też. Ja też to czytam, się do dwóch kwestii, ponieważ to, co wspomniałaś, że Brubaker. Z Mówi nam w prostym, czwartym ale, rozdziale. Ale oporządkowani jesteśmy, o rany, Julek. A. <laughs> Brubaker, który gdzieś tutaj w tym czwartym rozdziale, tak jak wspomniałeś, mówi nam wprost, tak, że witajcie w realnym świecie, gdzie mimo wszystko ta rzeczywistość potrafi być brutalna. Ja tak się zastanawiam, czy to nie jest przypadkiem, nie wychodzi w tym momencie te całe doświadczenie Brubakera w pisaniu właśnie w historii takich typowo kryminalnych, gdzie mimo wszystko jest to świat dla niego najbardziej znany, tak? No bo tak jak już rozmawialiśmy przy pierwszym tomie, mhm. dla niego ta historia jest troszeczkę taką historią, powiedziałbym, eksperymentalną, tak? kiedy on próbuje nam opowiadać właśnie o historii detektywach, troszeczkę takich właśnie w klimatach młodzieżowych. Przynajmniej tak to wybrzmiewa głównie właśnie w pierwszej części Friday. Natomiast w drugim tomie zaczynamy, powiedziałbym tak, z grubej rury, na tym zasadzie, że oto świat brutalny, tragiczny, gdzie katastrofy faktycznie się zdarzają. Tutaj wychodzi no, po prostu mhm. to doświadczenie Brubakera w ukazywaniu takiego, a nie innego świata. Natomiast jeżeli chodzi o Friday, tak jeszcze dopowiem, bo ja patrząc na nią w tym czwartym rozdziale, to oczywiście widziałem ten smutek, te rozdarcie naszej bohaterki, która właściwie nie wie, czy dalej będzie potrafiła funkcjonować normalnie. I mam wrażenie, że... Mhm. Też nasza sama bohaterka jest troszeczkę zaskoczona tą własną reakcją, ponieważ ten cały pierwszy. Album, te pierwsze trzy rozdziały, to troszeczkę było takie miotanie się naszej bohaterki. Co ona właściwie czuje do Lansa, uh -huh. tak? Czy, czy ona będzie potrafiła z nim rozmawiać po powrocie do King's Hill, więc to gdzieś było tak nie do końca chyba jasno. Znaczy, wybrzmiewało, że łączy ich oczywiście jakaś taka wielka relacja natomiast i wyjątkowa relacja. Natomiast tutaj dostajemy, mam wrażenie, Friday momentami zaskoczoną, tak? Że ona aż tak bardzo przeżywa śmierć ze swojego przyjaciela, który po prostu nagle urasta też takie takiej rangi niesamowicie ważnej dla niej osoby, co dla mnie osobiście ponownie też mówi nam jasno, tak, że to jest bohaterka niesamowicie mm -hmm. naturalnie przedstawiona. To, co już wspominaliśmy w przy okazji omawiania pierwszego tomu, że jest to bohaterka, z którą potrafimy się utożsamić, nie tylko jako dorośli ludzie znający, powiedzmy, ten tragizm świata, ale myślę, że ona też dobrze będzie oddziaływała, czy dobrze będzie respondowała właśnie z osobami młodszymi, tak, którzy gdzieś te swoje kłopoty, swoje, powiedzmy, te Pierwsze zauroczenie, czy właśnie trudne relacje z kolegami, z, przyja z przyjaciółmi, będą w stanie w jakiś sposób y, po prostu dostrzec w tej, tej całym świecie dookoła Friday. Więc to jest na pewno. A tu się nie zgodzę. Oho. Zaczyna się. Tu się z tobą nie zgodzę. Bo tak jak planowaliśmy mhm. sobie tę naszą dzisiejszą rozmowę, to jeden z takich punktów, które Sylwek mi tam podesłał do przemyślenia, to brzmiał mniej więcej tak, że czy współczesny odbiorca odnajdzie we Friday tak. swoje problemy i czy to jej doświadczenie będzie bliskie komuś w 2024 roku. Kurczę, żyjemy w czasie... Takim bardzo dziwnym, kiedy no to nasze doświadczenie, yy, wiadomo, że zdarzają się osoby bardzo wrażliwe i takie bardzo skupione na relacjach, ale często też odnoszę takie wrażenie, że yy, młodzi ludzie obecnie mają też takie podejście do życia trochę na zasadzie, dobra, mleko się wylało, idziemy dalej. Nie przejmujemy się, nie angażujemy tak bardzo. Wiadomo, że to jest też kwestia zbudowania charakteru. My jesteśmy starzy ludzie, to możemy sobie tutaj rzucać takie komunały, że no, jak, jak dorośniecie, to zrozumiecie, że relacje są ważne i że, że bliskość drugiej osoby to jest coś praktycznie niezastąpionego. Ale bardzo się cieszę z tego powodu, że Brubaker ulokował opowieść o Friday właśnie w tym konkretnie momencie historycznym, ponieważ to też zrzutuje na sposób, w jaki ja trochę odczytuję tę bohaterkę, bo oni nie mają w tym świecie zbyt dużej ilości takich rozpraszaczy. My jesteśmy atakowani no jest ze obrazami, social mediami. I tak dalej. Właśnie małe miasto też, to świat jest jednak trochę bardziej zamknięty, więc w obrębie fabularnego mięska Friday można się bardziej skupiać na tych emocjach i te relacje mogą też wchodzić na nieco wyższe poziomy. Teraz to może być... To strasznie to zabrzmie, że za chwilę świat. powiem, mhm. ale dla większości młodych czytelników to takie podejście i taka rozpacz Friday może być no bardzo egzotyczna i zrobiona na zasadzie po prostu do czegoś takiego, czego teraz ja już proszę, nie, proszę, nie ma, nie? To, to tak, nie tak. Wiem, tak rozu rozumiem, o czym nie mówisz. Nie wiem, czy ale, ale co? Wydaje co, co... mi się, znaczy znowu tak, to myślę, że tutaj. Wszystko zależy tak naprawdę w jakim środowisku dorastał młody człowiek, bo tutaj mhm. pracując z młodymi ludźmi, mam okazję pracować z bardzo młodymi ludźmi i faktycznie są osoby, dla których związki, dla których jakieś takie tragiczne przeżycia, czy też um, właśnie jakieś tragedie takie powiedziałbym młodzieżowe, tak, te pierwsze dorosłe tra tragedie, nazwijmy mhm. to tak, faktycznie czasami spływają po prostu i na, moi koledzy nic sobie z tego nie robią, tak? Będzie następna, to się bo wydarzy, bo oni mają tak. ważniejsze mm -hmm. rzeczy. Mm -hmm. Tutaj muszą coś wrzucić na Instagrama i tak dalej, a nie będą się przejmować takimi, powiedzmy, wypadkami przy pracy. No to z jednej strony, tak, ale spotykam też się z ludźmi. Pięknie to ująłeś, brachu. Ale to troszeczkę pracy. można do tego tak to podejść, tak? Był jakiś kolega, który coś tam, coś tam i nagle się w powietrzu i nie ma tego jakby zamartwiania się, tak? Oczywiście tutaj w tym komiksie ta, ta historia jest oczywiście tragedia wyolbrzymiona, tak? No, bo mamy do czynienia z, z kryminałem, z powieścią przygodową i tak dalej, więc w pewien sposób pewne rzeczy są po prostu przerysowane. Natomiast wydaje mi się, że osoby, które faktycznie wychowały się na przykład w małych miastach, które doświadczyły, Świadczyły powiedzmy takiej prawdziwej relacji przyjacielskiej. Znam takie osoby w swoim życiu, tak, no to one mimo wszystko będą troszeczkę właśnie zachowywać się jak, jak nasza bohaterka. I gdzieś te pewne. Mm, te mianowniki wspólne z nią na pewno, na pewno znajdą. Przynajmniej tak mi się wydaje, bo ona też jest mhm. naturalna w, tym, w tej swojej jakby tragicznej pozie, tej, tej rozpaczy, bo to są takie elementy, które tak. one są gdzieś tam pokazywane w tle, ale są bardzo sugestywne. Właśnie to, o czym wspomniałem wcześniej, ta niedojedzona zupa, tak? ta ciocia, która martwi się, że ona nie je, że wchodzi do niej, tak? że rozmawia z nią, że pojawia się jakiś nagle kolejny chłopak, to również się martwi, tak, i to też, czy chociażby papieros, tak, który w pewnym, w pewnym momencie po prostu Friday zapala w ramach jakiegoś takiego, powiedzmy, próby odstresowania się, tak, a ciocia wchodzi do niej, pyta się po prostu, czy, czy paliłaś tutaj, tak, więc to są takie naturalne jakby reakcje Friday z mm -hmm, otoczeniem mm -hmm. i one, wydaje mi się, że są tak bardzo właśnie realne, rzeczywiste, te, że możemy bardzo łatwo, mimo wszystko, powiązać się z własnym życiem, z tego, co my gdzieś tam doświadczamy. Nie mówię tutaj tylko i wyłącznie o osobach z małego miasteczka, bo to, że Kiński jest miasteczkiem, gdzie niewiele się dzieje, ponieważ jest ono on, zdala od jakichś takich wielkich centrum handlowych i, i centrum jakiegoś takiego świata większego, gdzieś, gdzie każdy każdego mhm. rozpoznaje zaraz po wyjściu na ulicę, więc to pewnie też powoduje, że Mm inaczej do takich właśnie tragedii podchodzą młodzi ludzie. Tak? tak mi się wydaje, że z małych miasteczek mimo wszystko więcej to się przeżywa, ponieważ bardziej się zna to otoczenie, tak? te osoby są bliższe, to nie jest tak, że możesz sobie skakać powiedzmy z kwiatka na kwiatek, tylko gdzieś w jednej właśnie małej mhm. mieścinie to wszystko się toczy. Pewnie inaczej właśnie, tak jak wspomniałaś, wygląda to w jakichś wielkich metropoliach w dzisiejszym, w dzisiejszym świecie. Natomiast mimo wszystko ja tutaj pewien autentyzm Wyczuwam, tak? I myślę, że Brubaker Baker dobrze to zrobił w czwartym rozdziale, właśnie tonując troszeczkę to, to całe zamieszanie, którego byliśmy świadkiem w finale pierwszej historii, więc ja jak najbardziej tutaj jestem. Przekonany, że Friday potrafi, że tak powiem, zauroczyć i, i potrafimy znaleźć z nią właśnie wspólny język. Zwłaszcza, że to jest. Potrafimy też jej bardzo dużo wybaczyć, bo w tym całym doświadczeniu mm -hmm. żałoby Friday jest też coś takiego bardzo odrębnego i bardzo indywidualnego. Ja, kiedy czytałam ten komiks po raz pierwszy, to tam jest taki moment, kiedy ona faktycznie już tak bardzo się zapada w sobie do tego stopnia, że z nikim absolutnie nie chce mieć styczności. Tane. Tak, wpada w taki marazm, dokładnie, i skupia się. Tak bardzo na swojej rozpaczy, że zapomina o tym, że jest niedaleko niej ktoś, mhm. kto przeżywa to wszystko równie mocno jak ona. Mówię tutaj o Oczywiście. tacie Lancelota, którego wreszcie zobaczymy w tej historii. I ten moment po prostu, kiedy ona mm, idzie do latarni morskiej i spotyka się z tatą Lensa, to ja mm, za, za pierwszym razem byłam bardzo zła, że ona to zrobiła tak późno i że tak bardzo się po prostu sfokusowała na tych swoich emocjach. Zapominając o całym Bożym świecie, a potem sobie uświadomiłam, że przecież żebyśmy my jak najgłębiej empatyzowali z tą bohaterką i poczuli to wszystko to, co ona, to niektóre rzeczy potrzebują czasu, nie jest potrzebny właśnie taki jakiś dłuższy moment, skupienie się na czymś, jak, jak, jakaś taka, jakiś taki czynnik, który sprawi, że po prostu nagle się otrząśniemy z tego i decydujemy pójść, pójść naprzód i w ogóle ta scena z tatą Lensa, to powiem ci, że to jest chyba jedna naprawdę z najbardziej takich no, emocjonalnych i wzruszających scen w, w, w tym komiksie, jak oni tam no właśnie na zasadzie jakichś pojedynczych zdań opowiadają o tym, że no, nie wierzą w to, co się dzieje, że no, nie do wiary, że Lensa już nie ma, a tata, tata Lancelota odpowiada do Friday, że zawsze możesz tu Tutaj przyjść, jesteś mile widziana, jesteś tak. częścią rodziny. Nie? No to prze, przepiękne jest jakieś takie porozumienie właśnie w tej, w, tej, w tej rozpaczy i takie bardzo budujące i podnoszące na duchu, że jednak nawet i w tych złych doświadczeniach można ten to, to promyczek nadziei gdzieś tam znaleźć. Ja ci powiem, że mi się pojawienie tej sceny właśnie po pewnym czasie wydawało też jak najbardziej wskazane, tak? że musiało upłynąć troszeczkę wody. Yy, mm -hmm. że ona Musiała dopiero w pewnym przyjść. czasie jego hmm. odwiedza, no bo dla mnie też jest naturalna reakcja młodego człowieka, gdzie on najpierw własne musi tutaj uczucia troszeczkę uporządkować. Ja jako dorosły facet, no w pierwszej kolejności pewnie poszedłbym złożył kondolencje i tak dalej, gdzieś już bardziej obeznany powiedzmy z tymi społecznymi zasadami, regułami, tak? Dokładnie dobrego wychowania i tak dalej. Natomiast <laughs> tak sobie myślę, jeżeli, jeżeli byłbym smarkaczem 18 19 letnim to tak naprawdę chyba w noś, do głowy by mi nie przyszło, albo dopiero właśnie przyszło pewnym czasie, żeby odwiedzić rodziców tak, i pogadać z nimi. Ostatnio przeglądałem swoje zdjęcia z 18 i tak jeszcze na marginesie, i pomyślałem sobie: Boże, jaki to był szalony człowiek, i myślał, że wszystko wiedzą, wiedział tak naprawdę o tym świecie. No a teraz pracuję z ludźmi mającymi troszeczkę więcej lat niż ja wówczas i myślę sobie, Boże, oni nic nie rozumieją, tak? nie rozumieją w ogóle jak wygląda ten świat i jakie problemy przed, nim, przed nimi dopiero pojawiał się, więc mam wrażenie, że tutaj właśnie takie delikatne szczególiki, jak właśnie to, że ona odwiedza ojca Lensa dopiero w pewnym czasie, to też w jakiś sposób powoduje, że ta bohaterka mhm. jest bardziej naturalna. Ja nie miałem problemu jakby utoż, utożsamiać się z nią. A jest jeszcze coś ciekawego też w tym, w tym tomie, co się w moim odczuciu zmieniło w stosunku do tych pierwszych trzech rozdziałów, bo nie wiem, czy też, też tak odbierałeś, ale tutaj na początku tej opowieści, w tym rozdziale czwartym, w rozdziale piątym, jest jednak bardzo dużo takich fabularnych niteczek, które prowadzą nas w kierunku interakcji młodej Friday tak. jednak z osobami dorosłymi. I de facto te, te, te, te postaci dorosłych, które się pojawiają na kartach tego komiksu są z jednej strony takimi trochę może mentorami, trochę kimś kto z kim się tak bardzo nie zgadzamy, że nawet porzucamy te żałobę i idziemy naprzód. Tutaj cały ten wątek z detektyw Kros, która się pojawia i badając zagadkę nieszczęśliwego wypadku, w którym Lancelot umarł, no to nagle stwierdza, że to nie jest morderstwo, nie, że to rzeczywiście był wypadek. On eksperymentował z jakimiś tam przedziwnymi rzeczami w tej kwaterze głównej i po prostu wysadził się na zasadzie no, nieszczęśliwego przypadku. Co oczywiście w, we Friday wzburza jakieś takie no, potężne oczywiście. emocje, jakąś ogromną niezgodę na to, co, na to, co usłyszała i no, to ją de facto doprowadza do tego, żeby, mhm. no, żeby zacząć szukać, żeby myśleć myśleć o tym. A jeszcze jak już obracamy się w tym temacie dorosłości, dorosłość versus młodość, to też jeszcze jedna informacja na temat dekonstrukcji gatunku Kuh. Cool. Mamy tutaj bardzo dużo scen z szeryfem Bixbeam i to też w jaki sposób Brubaker nagle odwraca pewnego rodzaju schematy kryjące się w tych opowieściach młodzieżowych jest po prostu czymś przepięknym. Ja sobie nie zdawałam z tego sprawy dopóki nie zaczęłam się wpatrywać w niektóre te sceny kiedy Friday rozmawia z szeryfem. Bo ja zawsze czytając opowieści o młodych detektywach patrzyłam na tych dorosłych śledczych, na tych policjantów na zasadzie taki o ale frajer, ale tutaj i po prostu Ciamajda, ale ofiara losu. Dzieciaki mu rozwiązują zagadkę. To jest też na przykład Kasus, no nie wiem, Lestrada uh -huh, uh -huh. w opowieściach o Sherlocku Holmesie, wydaje się po prostu no, głupi jak but i ten Holmes mu tam przychodzi i tutaj zobacz, przecież to jest poszlaka, a ty nie widzisz. No? no to na takiej zasadzie. I zawsze też zastanawiałam się, czytając takie historie, jak to jest możliwe, że dzieciaki pomagają Policji, organom ścigania, i na ile te pewnego rodzaju rzeczy są w sferze no, mhm. nielegalnej, tak bardzo, i fantazji autora. I tutaj też dostajemy na przykład taką scenę, kiedy smutny szeryf Bixby w pewnym momencie mówi do Friday, że wiesz, ja dostałem ochrzan. Mhm. Nakrzyczeli na mnie z tego powodu, że ryzykowałem waszym życiem, że angażowałem w trudne. Niebezpieczne sytuacje młodych ludzi, tak nie powinno być. Jestem teraz na cenzurowanym właśnie z tego powodu, że to wszystko wyszło na jaw. Nie powinienem Ci pomagać, ale i to jest też bardzo ciekawy wątek. Ci z zewnątrz nie mhm, rozumieją, tak. jak jest w Kings Hill. I to zestawienie, wiesz, wielkomiejskiego sposobu myślenia reprezentowanego przez detektyw Cross i tych wszystkich ludzi, którzy przyjadą badać te właśnie wypadki w małym miasteczku, zestawione z tą atmosferą i z tymi ludźmi, którzy są tam na miejscu i wiedzą, jak się sprawy mają, to jest też w ogóle coś no, niepojętego. O tym można by, myślę, też z 15 minut spokojnie dyskusji poprowadzić. Tak to jest tutaj... Świetnie zaakcentowany, bo wie, W, w co wielu, wielu komiksach on wie, co robi. <śmiech> tak to prawda, zwłaszcza jeżeli chodzi właśnie o horrory. O, przepraszam, <śmiech> o kryminały. Natomiast jeszcze wracając do tego, co powiedziałaś, jak to jest możliwe, żeby te dzieciaki współpracowały właśnie z detektywami, prowadząc, rozwiązując jakieś sprawy. Myślę, że tutaj też jest mm -hmm, kwestia mm -hmm. tego, że to się dzieje mimo wszystko właśnie w tym małym miasteczku. Tak? To ja to sobie nie wyobrażam, żeby podobna sytuacja e, pokazujące, jak szeryf korzysta właśnie z usług młodzieży, była do zaakceptowania gdzieś w większym mieście, kiedy ten świat troszeczkę bardziej szybciej pędzi naprzód. Tutaj z racji tego, że wszyscy wszystko wiedzą o sobie i znają się, no to tak naprawdę gdzieś pewne normy, tak, czy naginanie prawa, przepisów jest troszeczkę mm -hmm. na innym zupełnie mm -hmm. poziomie, zwłaszcza, że oni robią to w obrębie swojej społeczności. Tak? To nie jest tak, że... Y on sobie wymyślił i nagle mm -hmm. znikąd pojawiła się Friday z Lancem i zaczęli mu pomagać. Tam każdy w miasteczku wiedział, że Friday i Lance działają, tak, gdzieś wspólnie właśnie z szeryfem Bixby. No ale to, co wspomniałaś, że tutaj pojawiają się problemy w momencie, kiedy szeryf jest nacenzurowany, to od razu mi przypomniała się scena, kiedy Friday zostaje przez niego aresztowana finalnie. tak? I w pewnym momencie <laughs> ona, dla niej to też jest takie mm -hmm. dziwne, że nagle... Ten szeryf stał się taki bardzo proceduralny i ona sobie nie... W... Służbistą i ja do po prostu no, wprost tak. zadaję mu pytanie, jak mnie z tego teraz wyciągniesz, tak? I wow, to, to, to jest coś takiego, że <grym> tak. w tym momencie też musiała dojść, musiała sobie uświadomić, ja tak sobie wyobrażam to sobie, że w, no, ona jest naprawdę poważnych tarapatach no, przez to, co się stało, no nie jest to już taka sprawa lekka, łatwa i przyjemna, gdzie właśnie nic nikomu nigdy się nie dzieje, tylko jest to sprawa na poważnie. No a tutaj wracając jeszcze do Friday, musicie tutaj zrozumieć, drodzy słuchacze, bo może brzmiewa z naszej początkowej dyskusji to, że ona jest taka jakaś rozdygotana, roztrzęsiona, tak, smutna, popadająca w marazm. Oczywiście ona początkowo faktycznie taka jest, ale Friday to jest tak, że właśnie ta dziewczyna z z prawdziwymi ognikami w oczach tak? przez ten cały czwarty rozdział to jest troszeczkę mieszanie się Friday właśnie takiej smutnej rozpamiętującej ostatnie wydarzenia ale potrafi się ona dokładnie czaić ona gdzieś w pewnym tak. momencie są takie powiedzmy wstawki, które podpalają ją dosłownie na moment, ale to kilka razy te podpalenie mhm. naszej bohaterki powoduje, że ona koniec końców bierze się w garść tak? idzie porozmawiać z ojcem Lansa. Tam otrzymuje prezent, tak, który, który zaczyna jeszcze bardziej, jeszcze bardziej nakręcać ją do działania i właściwie przeradza się nasza bohaterka właśnie z takiej dziewczynki, z osoby, która troszeczkę była wcześniej prezentowana, czy, czy powiedzmy była w tej agencji Naszych bohaterów gdzieś od takiej roboty powiedzmy czarnej, tak, gdzie była bardziej taką osobą, która załatwiała pewne sprawy na polecenie, czy też z, zgodnie z sugestiami Lansa, zaczyna ona być taką detektywą, detektywką, przepraszam, pełną gębą. Tak, kiedy ona bierze, śledztwo, zaczyna sama je prowadzić no i musi sama rozwikłać te tropy i wydaje mi się, że tutaj Bruce Baker również świetnie sobie poradził, bo on często w swoich komiksach, opowieściach kryminalnych, które prowadzi, czasami to śledztwo dla niego jest gdzieś tam na marginesie, koncentruje się właśnie na bohaterze, natomiast myślę, że tutaj dostaliśmy dosyć fajnie pokazane, tak, w prosty sposób, też żeby trafić zapewne do młodszego czytelnika, ale te śledztwo fajne jest prowadzone w taki sposób bardzo poukładany. Ja naprawdę z zainteresowaniem widziałem te wszystkie jakby elementy, czy też szczególiki tego śledztwa, jak ona porusza się właściwie po nitce do kłębka jak to wszystko fajnie zostało fabularnie rozegrane. Ale idzie też trochę po omacku i gdyby właściwie nie cała jakaś taka świadomość i ten duch Lancelota, który unosi się nad nią, to nie wiem czy w Friday Cały czas. tak łatwo by niektóre elementy z sobą powiązała. No ale to jest pewne, pewne uproszczenie, tak? To też nie jest ta no. historia to co mówiliśmy na początku, tak? To jest jakby historia z cyklu powieści detektywistycznej dla młodszego czytelnika, więc też mhm. no nie do końca jest tak, że w tych powieściach, ja sobie tak przypominam, to zawsze było coś takiego, że te, one fabularnie po prostu płynęły. Oczywiście rozwiązywania pojawiały się po prostu z kapelusza i troszeczkę, to pewnie też jest taki schemat, który tutaj Brubaker zastosował, no bo mimo wszystko w tej konwencji próbował, próbował pisać tą historię. To tak, ale ona też, friday też jest w ogóle bardzo fajnie tutaj rozpisana jako ta dziewczyna, która nagle wysuwa się z cienia tego mądrzejszego kolegi. Strasznie mi się to skojarzyło mhm. z Reklesem, po tej lekturze trzeciego to Komu Reklesa to też było trochę właśnie takie odwrócenie proporcji i, i pokazanie, że no, ta bohaterka stła jednak też jest coś warta i tutaj w podobny sposób, nie? Tak też nagle ten Watson staje się no, głównym detektywem, ale to, że ona też czasami nie nadąża za tokiem rozumowania Lancelota, który nawet z zagrobu, zostawiając jej wskazówki, wydaje się zawsze wyprzedzać ją o parę kroków. To jest w ogóle przecudowne, że w pewnym momencie jest tam taki kadry, kiedy ona stoi po prostu już taka pełna, tak. nie wiem, załamania, sfrustrowana mhm. i tak mówi pod nosem sama do siebie "Lens, czego ty w ogóle ode mnie oczekujesz? Co ja mam zrobić? Jak ja tak, mam tu tak, nagle tak, to wszystko tak, poukładać? I ten, ten jeden kadr jest też um, bardzo wyjątkowy pod takim kątem, że odnosi się trochę też do mm, jakiegoś takiego podejścia czytelnika do całej tej sprawy, bo sygnalizowanie od samego początku opowieści, że Lens jest tym właśnie najmądrzejszym, najbardziej bystrym geniuszem, to trochę nam te Friday stawia też w takiej pozycji może przegranej. Oczywiście ja od, od samego początku wierzyłam w to, że jej się uda i że tam te kropeczki sobie połączy i te poszlaki znajdzie i że jest na tyle bystra, inteligentna, tylko nie wierzy w siebie może trochę, bo cały czas żyła w cieniu Lancelota, więc nie miała możliwości rozwinąć tych skrzydeł, ale patrząc naprawdę na te y, niektóre tropy, które Lancelot jej tam zostawia, to ja w niektórych momentach naprawdę łapałam się za głowę i tak, tak patrzyłam na to i trochę się w tej bohaterce odbijałam i też czułam to te jej właśnie jakieś takie zdenerwowanie na zasadzie, kurde, no nie mogłeś napisać, idź tu i tu, popatrz na to i na to, znajdziesz to i siam to. A potem pomyślałam sobie, że kurde, z drugiej strony, skoro Lancelot jest takim w ogóle zajebiście genialnym detektywem, że był w stanie nawet swoją własną śmierć przewidzieć, no bo ukrył ten dziennik i jednak i tam naprowadzał ją na, na, na, na różne tropy zagadkami, no to najprawdopodobniej wiedział, że jeśli te wszystkie informacje trafią w niepowołane ręce, no to, to, sobie jak, to jak dostaniesz odpowiedź podaną po prostu mhm. na tacy czarno, na białe, no to będzie nie panie, nic, nic z tego. A tutaj się gra toczy o naprawdę ogromną stawkę. To Nie wiadomo, co się stanie z tym miasteczkiem, nie wiadomo w ogóle kim jest ta biała pani, co, o, co tutaj y, jej sługusy chcą zrobić, ile jeszcze krwawych ofiar złożyć, o co chodzi z tym sztyletem, więc no Naturalną, logiczną, naturalnym, logicznym sposobem postępowania detektywa jest to, żeby no, nadawać na takich nutach i podkładać takie e, poszlaki, takie wskazówki tej osobie, żeby ona to zrozumiała, nie? na zasadzie jakichś takich właśnie no, też powiązań, bo to również dowodzi tego, że oni się znali <śmiech> I, że, i że jednak w, w pewnym stopniu Lancelot przewidział, że Friday pójdzie do biblioteki będzie szukała symboli jakichś takich książek, które wcześniej z nim y, oglądała. Doskonale przewidział, zdawał sobie sprawę z tego, że będzie podążała krok po kroku za tymi sprawami, że prędzej czy później wpadnie na przykład na to, że trzeba odwiedzić tego chłopaka, którego Lancelot parę tygodni wcześniej znalazł, zagubionego w kanałach, bo być może coś tu jednak y, jest istotnego, co się wymyka. No a jak to się finalnie wszystko połączy w, w, w tym trzecim tomie, to też jestem ciekawa, bo e, ja się też zastanawiam, czy niektórych zagadek Brubaker nie mógłby rozwiązać jednak trochę wcześniej. Bo e, nie wiem, czy też tak czujesz, e, czytając ten drugi tom, że tu już nam się po prostu konstrukcja m, tej tajemnicy robi tak mhm. wielowymiarowa, że mhm. no, te fundamenty już się chwieją nie? I, i czy wystarczy im czasu jest... w tych trzech rozdziałach, które de facto zostały do końca historii, żeby to wszystko odpowiednio, wszystko konsekwentnie poukładać. pozamykać. To jest troszeczkę problem, tak jak z przydługimi serialami, kiedy chociażby z serialem na przykład Dark, na który w ogóle powołuje się wydawca, wspominając, że być może jest to historia, która zadowoli właśnie fanów tego serialu, gdzie kilka, czy kilkanaście wątków pojawia się nagle, a później czytelnik musi to wszystko sobie poukładać. poukładać. I zaraz do, mm. zaraz do tego się od doniosę, natomiast jeszcze tutaj na moment wrócę do Lansa, który w tym drugim rozdziale jest bohaterem dla mnie jak najbardziej żywym, ponieważ tak często w czasie tego śledztwa mhm. jest jego postać przywoływana jako właśnie tego, który gdzieś nawet za grobu prowadzi naszą bohaterkę, daje jej wskazówki, tak, podrzuca mhm. pewne tropy, że dla mnie to śledztwo prowadzone przez Friday i to w jaki sposób Brubaker Baker pokazuje to śledztwo, było czymś naprawdę fenomenalnym, ponieważ Ponieważ z jednej strony, owszem, kibicowałem właśnie Friday, natomiast z drugiej strony też mhm. kibicowałem Lansowi, dlatego że on miał taką no, niesamowitą pomysłowość i to jest tak powiedziałbym, um, oryginalnie zaprezentowany, tak? No w zwykłych jakichś historiach, nawet mam, kiedy pojawiły. Mam tak? jeden argument, mam jeden argument, który po prostu ci to wszystko zetrze w pył, ale to może w sekcji, w sekcji spoilerowej to po, po powiem ci, co mam na myśli, bo być może to wcale nie chodzi o geniusz Lancelota, tylko o coś zupełnie innego, ale to na razie to tylko tak zasygnalizuję że... A mamy jakąś, mamy jakąś sekcję spoilerową? Myślę, no. Wydaje mi się, że tutaj ustaliliśmy, że nie ma żadnych... Że... A nie chcesz powiedzieć o zakończeniu? Nie. No dobra, okej. Okay. Będziemy mówić o zakończeniu, moi drodzy macie słuchać tego podcastu, tak jak na początku powiedziałem, jeżeli boicie się spoilerów, to po prostu przesłuchajcie ten podcast, kiedy skończycie czytać drugi tom. Tak? Czyli to jest co, najprostsze rozwiązanie. Mogę już teraz? Tak, mo tak możesz y, zaburzyć mój światopogląd, jeżeli chodzi o ten tom już teraz. No dobrze, bo w finale całej naszej opowieści, ja nie wierzę, że to robimy już teraz, ale dobra, w finale naszej opowieści y, zaczyna Friday odchodzić od mm, takiej historii typowo kryminalnej na rzecz jakiejś opowieści science fiction m, związanej z podróżami w czasie. I te podróże w czasie to jest właśnie ten element, który no, po prostu sprawi, że zaraz ci opadnie szczęka. Ech, Lancelot doskonale wiedział, w których miejscach Friday się pojawi. Z tego względu, ponieważ wcześniej o, użył zegarka i śledził mhm. ją. Wiedział. I sam się pojawił wcześniej. No. I co pan na to panie Sylwko. E, e, tak, może podróże w czasie zostawmy, bo to jest kolejny temat, kolejny wątek o paradoksach w czasie, o różnych możliwościach, do jakich są w stanie doprowadzić. Myślę, że to jest kolejna rozmowa na, na 20 minut, ale no dobrze, może faktycznie tak jest. Dziękuję. Ja powiem ci, że... Ale tak jak wspomniałaś, tak, to jest ten... Wątki poszczególne tego komiksu, czy to w zakończeniu pierwszego tomu, czy w ciągu tego drugiego tomu, można na różne sposoby interpretować. Coś dla czytelnika, co będzie... Mm, właśnie... Prostym zakończeniem, owszem, mającym, powiedzmy, charakter science fiction, czy odbiegającym, powiedzmy, od tej początkowej historii typowo kryminalnej, będzie takim lekkim szokiem, ale on będzie traktował, nie wiem, czy do końca Brubie Kręgowi chodziło o to, żeby aż tak bardzo rozkminiać te, te zakończenia. Natomiast Zdaję sobie sprawę, tak, Zdaję sobie chodziło sprawę. Mu to, chodziło mu o to, ponieważ w posłowiu do drugiego tomu Friday wyraźnie napisał, że jedną z najbardziej ekscytujących rzeczy w procesie mhm. tworzenia takich opowieści jest umieszczanie w nich ukrytych tropów, jakichś takich rzeczy gdzieś tam na marginesie, o których początkowo wie tylko i wyłącznie pisarz, a Czytelnik nabiera z czasem po prostu pewnej uważności no dobrze, to, i zauważa. To może inaczej. Czy Brubaker, biorąc pod uwagę, jak kończy się ten tom, to uważa, że jemu sprawdziło się to, co jakby zamierzał? Czy powiedzmy osoba, która do tej pory pisała głównie kryminały, poruszała się wśród zagadek? Owszem, miała do czynienia z science fiction, czy powiedzmy z komiksem superbohaterskim, ale czy ona sobie radzi jako osoba, która... Hmm, jakby to powiedzieć, buduje wątki zupełnie odmienne od tego, co do tej pory próbował zrobić. Tak? No Bo to, że to jest seria taka eksperymentalna, już wcześniej jakby wspomnieliśmy. Tak? Natomiast mm -hmm. zwykle on obraca się to wszystko wokół jakiegoś kryminału, w jakiejś zagadki do rozwiązania i do pewnego stopnia ten komiks idzie właśnie w tym kierunku. Natomiast od tak. szóstego rozdziału, czy od końca Właściwie od szóstego rozdziału. Praktycznie wszystko zostaje wywalone do góry nogami, i przyznam się, że jak ja pamiętam te historie typowo detektywistyczne, młodzieżowe, to tam aż tak daleko to wszystko nie szło. Z reguły to była zagadka, w jaki sposób, na przykład przygoda w przygodach trzech detektywów, było to w jakiś sposób normalnie wyjaśnione w ramach jakby mhm. reguł obowiązujących tak, w świecie rzeczywistym. Natomiast tak, tak. tutaj dostajemy po prostu wywrócenie całego świata do góry nogami. Tak. Okazuje się nagle, że Kiński jest jakimś takim siedliskiem jakiejś, być może, nie wiem, okultystycznej sekty, która ma jakieś swoje, że tak powiem, wielkie plany wobec tej społeczności, mm -hmm. ale to jest dopiero jeden tak, taki strzał. Kolejnym strzałem są te podróże w czasie, które pojawiają się zupełnie nagle, no więc ja mam troszkę problem z tym zakończeniem, tak, bo ja nie wiem, czy chciałem, żeby Brubaker aż tak mocno Odbijał się od rzeczywistości. Być może jestem czytelnikiem, który jest przyzwyczajony do zupełnie innych historii prowadzonych przez niego. Dla mnie to było takim lekkim, bardzo dużym, powiedziałbym nawet, szokiem. I ja jestem lekkim zawiedziony, powiem Ci, w kierunku, w którym poszła ta historia i troszeczkę z niepokojem czekam na trzeci Tom Friday, którego jeszcze nie czytałem ale na drobie, na dniach. No ja też jeszcze nie czytałam i też czekam z niepokojem, bo, e, kurczę, myślałam że, się, myślałam, że się będziemy nie zgadzać, ale a, wszystko wszystko zepsułaś, <głos> bo, ja też mam, bo ja też mam problem niestety z tym finałowym twistem i to mam z nim problem na kilku podstawowych poziomach. Przede wszystkim ja chciałabym pomimo tych elementów nadnaturalnych i tego, że w pewnym momencie Friday mhm. odbiega bardzo mocno w kierunku thrillera nadnaturalnego, to ja jednak chciałabym, żebyśmy więcej zostali w tym obszarze kryminalno-detektywistycznym, bo ja po prostu lubię, lubię tę historię taką. To jest mhm. jedna kwestia. Druga kwestia jest ta, taka, że gdy dochodzimy do tego twistu z tym zegarkiem przenoszącym naszą bohaterkę w czasie, to ja mam z nim zgryz z tego powodu, że to nie było wcześniej w ogóle zasygnalizowane. zasygnalizowane, tak, oczywiście. Możemy tak, mieć tak. Bo na przykład y, odwołam się do innej książki, która zawiera takie elementy. Zupełnie inny świat, wiadomo, ale tam było to zrobione lepiej. Harry Potter i Więzień Askabanu. Cała ta. Czy też chciałem nie... do Harry'ego Pottera nawiązać? <laughs> Tak, tam mamy przecież cały wątek Hermiony i zmieniacza czasu, ale mhm. tam w fabule są właśnie pozostawione Naturalnie. te mhm. okruszki, te tropy, które tak, możemy, tak. możemy wyłapywać na zasadzie, że hej, skąd się tu wzięłaś, ciebie tu nie było. Dlaczego wydawało mi się, że widziałem Hermionę na lekcji? Nie, niemożliwe, bo była z nami. Więc już tu mhm. w obrębie świata przedstawionego mieliśmy pewnego rodzaju zaprzeczenia, nagięcia, tajemnice. A w przypadku Friday to się bierze po prostu z kosmosu. Z kapelusza. Tak, Oczywiście. Tak. Ja, ktoś otwiera pudełko, ja... pojawia się jakiś magiczny zegarek. W ogóle jeszcze to, że, że Friday odczuwa jakieś, nie wiem, rezonowanie tego przedmiotu, bo tam w pewnym momencie dostajemy taki komentarz narratora, który brzmi, że od, od, wzięła do ręki przedmiot i czuła ciężar jego magii. Ten twist jest niespodziewany, jest zaskakujący, ale nie został absolutnie w żaden sposób podprowadzony. To, to jest drugi problem. A trzeci jest taki, że... Ja się bardzo wierzę w Brubekera, lubię jego twórczość, lubię jego sposób pisania, ale zastanawiam się na ile cały ten właśnie motyw został wprowadzony tylko po to, żeby no, nas zaszokować, przytrzymać przy tej serii jeszcze na dłużej, żeby właśnie trochę świetnie zacząłeś dzisiejszy podcast, żeby trochę osłodzić to oczekiwanie na kolejny tom, bo on sobie tym całym motywem przeskakiwania w czasie pootwierdził ogromną ilość możliwości, w, którym, w których kierunku ta historia może pójść. Jedną z tych możliwości, która prawie złamała mi serce, jak sobie uświadomiłam, że teraz cofamy się na początek tej historii i będziemy mieli żywego Lancelota, to ja tam się prawie nad tym komiksem popłakałam i sobie wyobraziłam, jak będzie mi się to przedziwnie czytało. i Jak też być może poodwraca mój sposób patrzenia na niektóre kwestie i zdystansuje mnie do tych bohaterów, bo będę miała cały czas w głowie takie myślenie, że hej, to jest jednak historia science fiction, idziemy tutaj w kierunku czegoś jednak niewiarygodnego, więc tak, to są, to Nie, są moje problemy. Niespotykanego, niespotykanego dla Brubakera, który zaczynał tą historię właśnie z zupełnie innego pułapu, bo początkowo, Jeszcze nawet jedno. jeżeli to była historia typowo młodzieżowa czy, czy kryminalna, to jak najbardziej było dla nas zupełnie zrozumiałe. Mhm. Tak, znaliśmy go jako autora nawet w tym komiksie właśnie w, w tej drugim tomie on podrzuca nam takie ślady typowo kryminalne, troszeczkę nawet mm -hmm. skręca w stronę suspensu, kiedy mm, powiedziałbym tak jak Hitchcock na swoich filmach tak, on również tutaj pojawiają się kadry najazdy na, na jeden powiedzmy przedmiot, czy w pewnym momencie chyba nawet siekiera takim jest przedmiotem, który jest bardzo mocno wyeksponowany Ajajajaj. i to wszystko jest takie Dające nam właśnie poczucie realności tak w, mm -hmm. w, tej, w, tej, mm -hmm. w tej historii nawet jeżeli początkowy szósty rozdział skręcił nagle w jakiś horror być może nawet momentami slasher, kiedy pojawia się ta cała zadyma w domu w Rider i naprawdę, naprawdę robi się krwawo, no to ja jeszcze jest, byłem w stanie to zrozumieć, zwłaszcza, że to, co powiedziałeś wcześniej, w przypadku tych takich wątków nadprzyrodzonych, tego, że Bruebaker troszeczkę sobie bawi się z rzeczywistością i tym, co jest realne, a tą całą tajemnicą, która jest otoczenia, mhm. która pojawia się w ramach King's Hill, to wszystko dostawaliśmy wcześniej, jakieś takie sygnały, tak jest. że być może tu jakieś nadprzyrodzona historia będzie miała miejsce, no mhm. Ale tak jak już wcześniej zaznaczyłem, ja nie spodziewałem się, że w pewnym momencie to wybuchnie aż do takiego stopnia, gdzie dostaniemy podróże w czasie, które zupełnie, zupełnie zmieniły chyba nawet moje oczekiwanie względem finału, bo bardzo chciałbym, żeby ostatni album, mimo wszystko nie był taką powiedzmy komiksową karuzelą, żeby to nie był jakiś rollercoaster fabularny, gdzie <grymnie> będą przeskakiwały te wątki on, i po prostu będzie te tempo akcji tak, aż tak galopowało, żeby wszystko nam wyjaśnić, tylko mimo wszystko no, chciałbym jednak tutaj bardziej takiej spokojnej historii, chyba właśnie kryminalnej i żeby właśnie, żeby on wrócił do takiego tego pierwszego swojego wejścia tak żeby on się troszkę skupił na dalszym ciągu na bohaterach pewnie będzie się skupiał tak? no bo mimo wszystko zakładam że nie porzuci ich tylko ta relacja dalej będzie jakoś wyeksponowana. natomiast to co zrobił właśnie w finale z podróżami w czasie czy też zaserwowało nam podróż w czasie no to troszeczkę te oczekiwania no, zaniepokoiło mnie po prostu. czy znaczy ja też jeszcze się próbowałam rozkminiać to na takiej trochę innej zasadzie, bo my wielokrotnie rozmawiając o Borbajkarze też punktujemy to, że w jego fabułach jest pewnego rodzaju prawdopodobność. Być może są nieco mhm. przerysowane, przekombinowane, podbite, ale jednak na takiej granicy jeszcze dla większości czytelników dopuszczalnej. Natomiast tutaj to, to mam, mam takie myślenie trochę z twojego powodu, bo bardzo często w różnych miejscach porównujesz historie, nawet takie zwykłe, typowe do superhero i do tych opowieści właśnie z superbohatera. I taka myśl w momencie, kiedy zobaczyłam, co ten zegarek potrafi zrobić, niestety w umyśle mi się pojawiła, że być może to, to kurde, urządzenie do podróżowania w czasie. No i czy z tego powodu nagle, e, poprzez to, że Friday będzie mogła się przenosić w czasie i przestrzeni, podejmie walkę z jakimś potężnym, uśpionym bóstwem, to czy nie stanie się nagle czymś, czego ja bym bardzo nie chciała, czyli figurą superbohaterki. Dla mnie ona jest przekonująca w momencie, kiedy jest drobną dziewczyną siedzącą w bibliotece. Kiedy dostaje na przykład mhm. takie kadry, kiedy świat ją przytłacza, bo w tej, w tych wcześniejszych rozdziałach, w rozdziale czwartym i w rozdziale piątym, dostajemy bardzo dużo takich wizualnych sugestii, że ona nie daje sobie rady, że jest malutka, a ten świat wypełniony tajemnicami jest wielki i ją przygniata. I właśnie na zasadzie takiej nieoczywistej, skromnej dziewczyny, która nagle zaczyna wierzyć w swoje możliwości, tak ją chcę czytać, nie chcę nagle myśleć o tym, że będzie to w ogóle super silna i szalona laska podróżująca w czasie i no gdzieś... Oczywiście, nie, no bo ona w tych pierwszych radząca sobie ze jest wszystkim. po prostu... po prostu jest autentyczna, tak? To jest to, mhm. o czym wspomniałem. Jesteśmy w stanie... No zrozumieć ją, tak? Zrozumieć jej postępowanie, i działania. Dla tak, nas tak, jest tak. to jak najbardziej do zaakceptowania. Możemy się z nią utożsamić. Nawet z tą właśnie dziewczyną siedzącą w bibliotece, czy palącą papierosa, czy mhm. rozkminiającą te wszystkie zagadki, ona jest w jakiś sposób naturalna. Natomiast w momencie, kiedy ona zacznie faktycznie zrobi ten krok, założy ten zegarek, zacznie podróżować w czasie, no przemieni się troszeczkę w taką detektywkę, powiedzmy, właśnie jakąś Paranorme. science fiction, Jakoś super bohaterską. I no, dla mnie to zupełnie rozbije to, co na początek było zbudowane przez Brubakera. Br y -y -y. A nawet wiesz, ta ostatnia plansza, kiedy nagle wiesz, y ona się przez cały komiks o, od pierwszego rozdziału zastanawiała, czy osoba, którą widziała w lesie albo wydawało jej się, że widzi, czy ona tam naprawdę była, nie? Ta dziewczyna, ten motyw, popracający motyw dziewczyny za drzewami i nagle po mhm. cudownym przeniesieniu się w czasie i w cudownym zrozumieniu, że mamy zegarek, który nas po prostu cofa do dnia, kiedy możemy wszystko zmienić albo być świadkiem tego, co się wydarzy, to nagle po prostu Friday w głowie się pojawia, że a, zdała sobie sprawę z tego, że ta dziewczyna za drzewami to była ona! Kurczę! Drew <śmiech> <śmiech> no co się z tobą dzieje? Mam nadzieję, że on to wszystko przy przepięknie odkręci w tych y, kolejnych trzech rozdziałach i że nie pójdzie to jednak y, no, właśnie w, w, w takim kierunku, bo i mam problem. Naprawdę. Co, co, tu będzie, co tu będzie się działo, tak? <laughs> jeszcze tak zbliżając się powolutku do końca, jeżeli chodzi o nasz dzisiejszy podcast, tak jedną rzecz bo tak kręcimy się wokół różnych motywów, wątków, które pojawiają się w tym komiksie tego co robi Brubaker z fabułą swojej historii jeżeli miałabyś tak w krótkim zdaniu określić jaki właściwie to jest komiks, tak? Czy mamy tutaj do czynienia z kryminałem, z horrorem, czy te elementy horroru, które gdzieś tam wybrzmiewają chociażby w opisach w wydawcy, tak? Że porównanie do Stranger Things, tak? Do, do Gunis, tak? Do Wednesday? Czy czy tutaj jakby Czułaś, tak? No bo ten horror, czy ta opowieść z dreszczykiem do ciebie jakoś przemawiała? Czy mimo wszystko dalej to jest jakby kryminał, tak? Idący finalnie w jakąś powieść e, science fiction. Nie masz wrażenia, że troszeczkę przez ten właśnie mishmash gatunkowy, troszeczkę mm, taki. No, Brubaker próbuje no, umieścić za dużo grzybów, tak? W tej, tej swojej mm -hmm. zupie fabularnej, i to przez to staje się ta historia właśnie taka rozciągnięta. Być może nie, niepotrzebnie czy znaczy też, to znowu się odwołam do dekonstrukcji gatunku i do tego, w jaki sposób nastoletnie powieści detektywistyczne mm -hmm. się przekształcają, bo teraz ty tam no, wspomniałeś Stranger Things, wspomniałeś Wednesday, Kasus, opowieści nowych, opowieści o Sabrinie. Te, teraz Brubaker jest doskonałym obserwatorem zmieniających się konwencji i tego, jak niektóre rzeczy są odświeżane i doskonale zauważył, że w obrębie takich opowieści przygodowych ten czynnik nadnaturalny stanowi wzbogacenie tej klasycznej powieści detektywistycznej i odświeżenie, sprawienie, że będzie ona atrakcyjna dla tego młodego pokolenia. Więc wprowadzenie tej całej zagadki na poziomie jakiegoś tam nadnaturalnego nadnaturalnej mhm. opowieści związanej z kultami z rytuałami z tym horrorem w stylu Lovecrafta. Ja ja to kupuję właśnie dzięki temu, że w pierwszym tomie mieliśmy to podbudowane, że były wspomniane jakieś rytuały, które miały miejsce w King's Hill, więc na razie jest to dla mnie na takim etapie dość no, no do, za, do zaakceptowania po prostu. Natomiast jak stwierdziłeś, że no ta fabularna zupa Brubakera ma faktycznie za dużo składowych. To jest w tym niestety bardzo dużo prawdy, ale do momentu te, wjechania tego science fiction ja nie miałam z tym większego problemu, bo mm -hmm. no, ta opowieść o młodych dorosłych, ten kryminał detektywistyczny, drama dobyczajowy, horror, te nawet wątki przygodowe, naprawdę nie miałam z tym były. problemu, bo, bo to się hmm. wszystko fajnie komponowało i sprawiało, że jednak ta Zpinęło. historia była dy, dy, dynamiczna i, i, i bawiłam, się, bawiłam się dobrze. Problem właśnie zaczął się dla mnie faktycznie w tym, w tym momencie wejścia science fiction. Ja nawet... <grymne> <grymne> Czego tutaj jest najwięcej? No, to zależy od tego, na jakie będziemy zwracać, na jakie elementy będziemy zwracać uwagę i czego de facto będziemy szukać w tej y, historii. Ja jednak cały czas uważam, że jest to w dużej mierze y, opowieść kryminalna i opowieść obyczajowa. Y, bo to jakby te y, dwa y, aspekty fabularne są takimi dla mnie najbliższymi, najbardziej wyrazistymi. Chociaż ten horror, powiem Ci, też zastanawiałam, się, w jaki sposób to będzie ogrywane, bo w wielu recenzjach y, opowiadających o Friday, ten horror jest też stawiany na takiej zasadzie, że to jedna z tych najważniejszych składowych. Nie, ja tego no, tak bo, nie czuję. No, zupełnie. A, aczkolwiek w momencie, kiedy dostajemy ten finałowy zeszyt y, drugiego tomu, ten, ten, ten rozdział y, szósty, to ja się bawiłam pysznie i ta cała scena walki z zmiennokształtnym, te momenty z siekierą, to w jaki sposób ta w ogóle dynamika jest zaprezentowana i to, że to naprawdę wygląda strasznie, bo mhm. to, to nie jest taki no ala scooby jakiś tam po prostu horror no, trochę może umowny. Tutaj już naprawdę wjeżdżają konkretne elementy łącznie z płonącym ciałem wyskakującym przez okno. Super są po prostu te, te sekwencje. No Ale też, tak jak wspominałam, cały czas w obrębie pewnych fabularnych założeń, którymi Brubajkar mnie uraczył wcześniej, i które podtykał mi pod nos jako rzeczy ważne na tych dużych rozkładówkach, to, to, to ten horror jest do zaakceptowania, ale nie nazwałabym y, tego komiksu no tak, w stu Zde Zdecydowanie również bym nie, nie nazwał, bardziej jako opowieść z dreszczykiem, bo ja gdzieś być może więcej tego horroru komiksowego troszeczkę czytam. I no, są jakby bardziej te elementy wyeksponowane, nawet jeżeli finałowe sceny w domu Fryder, kiedy ona musi się zmierzyć właśnie z tą dziwną postacią, kiedy siekiera idzie w ruch, i kiedy też padają mhm. agresywne słowa, tak, no bo w tym komiksie pojawiają się wulgaryzmy, co jest też podkreślane przez recenzentów jako plus historii, bo do pewnego stopnia czasami w przypadku takich właśnie młodzieżowych powiedzmy historyjek, albo że troszeczkę dokładnie dają sobie na wstrzymanie, żeby dotrzeć do większej ilości czytelników, tutaj te wulgaryzmy się pojawiają i one są naprawdę mocne, tak jak na taki komiks. przynajmniej ja patrząc, na czytając ten komiks, troszeczkę kilka razy się zdziwiłem. Natomiast mimo wszystko gdzieś nie nazwałbym tego komiksu właśnie horrorem. To, co powiedziałaś, że niektórzy recenzenci tak go nazywają, tutaj zupełnie, zupełnie inaczej. Opowieść z dreszczykiem ok, tak? opowieść mhm. jakaś idąca w stronę powiedzmy elementów jakichś okultystycznych, to jak najbardziej. Natomiast nie taki klasyczny horror, z którymi ja horrorami, przynajmniej komiksowymi, miałem do czynienia. Natomiast jeżeli chodzi o przyszłość, tak? co pokaże nam kolejny tom. Niewykluczone, tak, bo my tutaj cały czas mówimy, że on poszedł w te elementy Science Fiction, niewykluczone, że to był, będzie tylko jeden przeskok, tak, kiedy ona się przeniesie i dalej będziemy płynąć już na zasadzie typowego kryminału, tak, kiedy ona na nowo będzie powiedzmy to będzie tylko wybryk tak, ze strony Brubakera, żeby przenieść swoją bohaterkę, natomiast to nie będzie coś takiego, czym by szastał. Tak? Może w ogóle się okazać, że ona więcej nie będzie podróżowała w czasie, tylko będziemy po prostu śledzić poczynania jej w takiej normalnej jakby konwencji typowo typowo kryminalnej. tak? Po prostu czas pokaże, jak to dokładnie y, będzie, będzie wyglądało. A czym jest ta wielka tajemnica? Bo jak <gryw> ja w, w notatkach u, umieściłeś takie sformułowanie, że y, bohaterowie w tym komiksie poszukują wielkiej tajemnicy. Czym jest ta wielka tajemnica? Jak myślisz? Czym to jest w ogóle wielka zagadka, którą e, czasami mam wrażenie, że Brue Baker e, próbuje na siłę troszeczkę ją budować. Właśnie chciałem zapytać w ogóle autentyczność, czy on sobie w ogóle radzi z tą zagadką, czy potrafi wzbudzić zainteresowanie czytelnika, bo szczerze powiedziawszy to mnie interesowało bardziej samo śledztwo, natomiast tak. ta cała otoczka wokół tego strasznego domu, gdzie być może jakieś takie straszne plany na temat przyszłości Kings Hill są rysowane mhm. przez jakieś, jakąś organizację, to prawdę powiedziawszy zupełnie miałem gdzieś, mówiąc, mówiąc szczerze. Interesowała mnie bardziej bohaterka i to, co ona jakby zrobi. To jest troszeczkę mam wrażenie, że to jest taki wytryk, żeby popychać akcję do przodu, bo dla mnie od samego początku w pierwszym tomie ja zafiksowałem się na relacji, właśnie, Friday z Lansem. Tutaj mm -hmm. zafiksowałem się na tym śledztwie, które prowadzi nasza bohaterka. No mm -hmm. i finalnie, powiedzmy, że na tym elemencie podróży w czasie, ale to bardziej na zasadzie, że on tak mnie zszokował, że po prostu nie, nie wiesz, co z tym ciekawy, zrobić. Ciekawy, co to będzie dalej. Dokładnie. I skąd on nagle się wziął w historii, która tak mocno stąpała, no, przynajmniej do pewnego momentu, twardo po ziemi. Więc dla mnie ta zagadka bo nawet nie zastanawiałem się. Mam wrażenie, że mhm. o ile tutaj dostajemy kilka razy takie podbicie, takie właśnie tropy, że może to być coś niezwykłego, ale mam wrażenie, że to jest troszeczkę robione na zasadzie takiej, żeby przypomnieć, że w ogóle mamy jakąś taką opowieść detektywistyczną, być może z tymi elementami nadprzerodzonymi delikatnie, tak jak to miało właśnie miejsce w takich typowych, młodzieżowych powieściach, takie opowieści z Dreszczykiem właśnie, czy jak przygody na przykład trzech detektywów. Mhm. Natomiast to nie ma jakiegoś takiego, nie jest to najważniejsze dla samego Brubakera. Tak? I wcale bym tak. się nie zdziwił, gdyby się okazało, że w kolejnym tomie również tego tej zagadki finalnie nie to nie będzie zagadka jakaś taka niesamowita. Być może to będzie jakaś, jakieś spuentowanie na temat Białej Pani dosłownie w, na kilku stronach, żeby było po prostu sobie stowarzyszenie mm -hmm. które, nie wiem, składało hołd tej osobie i tyle, bo, do, bo będziemy bardziej się fiksować w dalszym ciągu na postaci, postaci bohaterki. Ja ze swojej strony, tak jak mówię, nie, nie zwracałem jakby szczególnej, szczególnej uwagi, jeżeli chodzi o ten wątek tego dziwnego stowarzyszenia. No dobra, no to na koniec ja będę miała kilka tutaj takich punktów. Tak, Sylwek mi napisał ostatnio, że liczy na moje rozkminy, no to bardzo proszę, dostaniesz tutaj mnie w pełnej Garść, krasie. Bardzo, bardzo proszę. Przede wszystkim ja się zaczęłam zastanawiać też na ile niektóre elementy wprowadzone już na etapie tych pierwszych rozdziałów były planowane od początku, a na ile były jakimiś takimi filerami, które później mhm. zaczęły rosnąć do takich, no ważnych składowych, bo pie czytając pierwszy, pierwszą księgę Friday, to tam się pojawiają na przykład takie informacje, że jeden z bohaterów mówi, że o, wydawało mi się, że ciebie widziałem. I ja już nawet podczas tej pierwszej lektury zastanawiałam się, no jak to, skąd, skąd ty mogłeś ją widzieć, o co tutaj chodzi, czy to będzie ważne później. Także już mi się pewne tam jakieś rzeczy w głowie załączały, ale to też często myślałam na takiej zasadzie, że być może jest to jakieś tam no przegapienie albo... Tutaj no... też w, te, w tym tomie też coś takiego mamy, tak jeszcze wtrącę na moment, ponieważ Proszę. w pewnym momencie y, słyszymy z ust tej, powiedzmy, detektywki Cross, że ona wprost mówi do Friday, że ty miałaś być tą osobą jakąś wyjątkową, tak, mm -hmm, który, mm -hmm. która dostrzegła tą białą panią, to mm -hmm. też w jakiś sposób być może to, co powiedziałem wcześniej, zupełnie nie będzie miało pokrycia. Okaże się, że Friday jest jakieś centrum tego stowarzyszenia, czy będzie miało jakiś realny wpływ na, na, na te plany właśnie tego stowarzyszenia. No ale tutaj... E, do tej pory tak jakby nie zwracałem na to uwagi. Największy efekt wow w, we mnie jako czytelniku wywołuje to, że jak sobie zacznę faktycznie czytać jeszcze raz całą tę historię, mm -hmm. fokusując się na innych zupełnie kwestiach, to nagle to wszystko zaczyna do siebie pasować, zaczyna się sprawdzać jako całość i wywołuje to po prostu kompletny we mnie opad szczęki, jak niektóre tamte mm, poszlaki są faktycznie sprytnie łączone. Ja się zastanawiam też bardzo mocno właśnie nad całą tą figurą Białej Pani i nad jakimś takim pierwotnym jakimś kultem, skąd się w ogóle wzięli ci zmiennokształtni yy, i o co chodzi z tymi wszystkimi legendami King's Hill. I tak sobie pomyślałam też, że hmm, ta, ten pierwotny bóg lasu, któremu w pierwszym tomie składa się ofiary z dzieci i mhm. tamte, wiesz, te noworodki, które są zrzucane zrzu tak, tak, ze skały, tak, tak, tak, tak, tak. to no, wyobraź sobie na przykład teraz taki obrót sprawy, że ci wszyscy, te wszystkie yy, małe dzieciaczki dorosły i stały się właśnie tymi zombie istotami, i kształtnymi takimi jak detektyw Kros, która się nagle pojawia i mówi, że no ja tutaj jestem jedną, jedną z dzieci Białej Pani. A o co chodzi z tą wielką tajemnicą? To, to, to dopiero będzie zaskoczenie, bo wydaje mi się, że o wielką tajemnicą wcale nie jest ten wątek związany z kultem, wcale nie jest mhm. to podróżowanie w czasie, tylko nie będzie to rozwiązanie zagadki, ani wymierzenie sprawiedliwości, które de facto stać Staje się takim motorem napędowym dla, dla Friday. Wielką tajemnicą jest wiedza i świadomość, że możemy sobie poradzić z niektórymi ciężkimi, nawet sytuacjami. A co, jeśli wielką tajemnicą jest to, że Friday dorośnie? I będzie no, pełnoprawną bohaterką i samostanowiącą o siebie detektywką z wiesz, umysłem dorównującym geniuszowi Lancelota. Może o to chodzi. Może to jest ta wielka tajemnica. Może te wszystkie nadnaturalne elementy mają być jakimiś takimi czynnikami, które spróbują ją no, zepchnąć z tego głównego toru opowieści, ale ona sobie poradzi. Wierzę w to. To jest bardzo bliska słyszę, mi postać. Słyszę, że, słyszę, że rozkmina weszła na pełnej jeżeli chodzi o przyszłość, o przyszłość Friday. I, e, ja myślę, że mm, ja myślę, że powinnaś się zgłosić do Brubakera i żeby to się historia nie zakończyła na, na kolejnych trzech rozdziałach, tylko ciągnęła się dalej. <śmiech> Że przy, przygody Friday w przyszłości. Właśnie coś na zasadzie. A tak sobie teraz myślę, ciekawe, czy gdyby zakończyła się ta seria, czy za kilka lat, bo czasami artyści lubią takie manewry dziwne wykonywać, kiedy by się nie pojawiła na przykład Friday jako bohaterka, coś w stylu Reklesa, tak? zupełnie oddzielna historia. Zamykamy ten rozdział, który troszeczkę był właśnie rozdziałem Powiedzmy kryminalno-science fiction, dajmy na to, a powiedzmy dostaniemy za 4-5 lat Friday idącą sobie gdzieś ulicami Nowego Jorku, nie wiem, z papierosem, <głos> e, e, palącą papierosa, i rozmijającą właśnie kolejną jakąś tutaj zagadkę, niczym jakaś taka sławna pani detektyw. No, mm. Ciekawe było, jakby to, to wyglądało w takich realnych barwach. Ja w każdym razie jestem bardzo zainteresowany, jak ta historia zostanie rozpisana w trzecim tomie i już niedługo sobie tak planuję sięgnąć po ten tom, a wszystkich naszych słuchaczy zachęcam i wierzę, że się również, żeby przed sięgnięciem trzeciego tomu otwierzyli sobie wcześniejsze po prostu tomy, przesłuchali tego, co mamy do powiedzenia i wspólnie z nami, że tak powiem, pobawili się troszeczkę w co przyniesie przyszłość fabularna Brubakera. No tym bardziej, że bardzo mało jest, tak śledziłam sobie różne rozmowy i recenzje w przestrzeni internetowej. Mało bardzo rozkmin. Mało, mało rozkmin natomiast właśnie tego mm -hmm. drugiego tomu. Ja zresztą też powiem Ci, że siadając do tego naszego dzisiejszego nagrania niby miałam jakieś takie myśli w głowie, ale wydawało mi się, że to będzie po prostu mm, takie no... Mm te główne rzeczy odhaczymy i nie będziemy tutaj mhm. niczego więcej dotykać, ale myślę, że to pe pewne kwestie mi ta nasza rozmowa poukładała. Inne kwestie ułożyło mi czytanie Friday w ciągu y ja sobie tę historię odświeżam <grym> i ten właśnie na takiej zasadzie, że tom pierwszy i tom drugi, bo tak trzeba to traktować, że jest to jednak każde z tych rozdziałów, które dostajem, mhm. dostaniemy i dostaniemy w tomie trzecim, to jest jednak składowa w, w, większej układanki, więc musicie znać naprawdę to, co było wcześniej, żeby odnaleźć się w tej opowieści i żeby też sobie właśnie świetnie się bawić na, wyszukując te, te wszystkie nawiązania, bo faktycznie zabawa jest tutaj naprawdę cudowna. Nawet jeśli niektóre rzeczy nas denerwują i są niewiarygodne, to jednak sam proces dochodzenia do tych wniosków jest też czymś wspaniałym, więc dzięki za dzisiaj. Dziękujemy ślicznie, czytajcie Friday i do usłyszenia.